Pamiątka szósta, czyli instrukcja obsługi. Po południu gruchnęła wieść, że martwiak ma wspólnika. Bandzior, mówię panu, denerwował się pan Mietek. Blady, jakby dopiero co wyszedł z więzienia. Chytre oczka. Na szyi tatuaż, wtrącił rozgorączkowany Dominik. I coś takiego nieprzyjemnego w wyrazie twarzy, kontynuował pan Mietek. W pierwszej chwili to chciałem go nawet przegonić. Łaził po podwórzu i zaglądał w każdy kąt. Pytam, czego? A on na to... Dobrze, dobrze, przerwał mu detektyw Pozytywka. Łatwo się domyślić, co taki typ mógł odpowiedzieć. Dominik spojrzał pytająco wpierw na detektywa, a potem na pana dozorcę. Ale żaden nie kwapił się, by zaspokoić jego ciekawość. Przeciwnie. Obydwaj zaczerwienieni zerknęli w górę na krążące ponad kamienicą gołębie i trwali tak w bezruchu dobrych kilkadziesiąt sekund. Dominik westchnął. chci ci dorośli. I co teraz? odezwał się wreszcie pan Mietek. Nic, detektyw Pozytywka wzruszył ramionami. Przecież nie za pomocnika tylko dlatego, że powiększył się Czarnowic. Zresztą, gdzie znalazłbym dla niego miejsce? Pod stolikiem? Rzeczywiście. Siedziba Agencji Detektywistycznej Różowe Okulary była na tyle mikroskopijna, że detektyw Pozytywka raczej nie mógł myśleć o zatrudnieniu dodatkowego pracownika. Ba, nawet o przytyciu nie mógł myśleć. Kilka kilogramów więcej i detektyw Pozytywka z trudem zmieściłby się między kaloryferem a szachowym stolikiem, przy którym miał zwyczaj urzędować, odpoczywać, a czasami po prostu się nudzić. Innego wyboru nie było. Albo brzuch, albo któryś ze sprzętów. Musiałby poświęcić stolik, jedno ze składanych krzesełek wędkarskich, czajnik lub o zgrozo. Kaktus. Co to za detektyw bez kaktusa? A raczej co to za detektyw bez broni? Wprawdzie detektyw pozytywka nie przepada za przemocą, czasami jednak staje oko w oko z takimi niebezpieczeństwami, że pozbawiony kaktusa czułby się naprawdę nieswojo. Poza tym jest chyba jedynym na świecie znawcą sztuki walki o nazwie wirujący kolec. I choćby w trosce o to, żeby nie zanikła ta unikatowa sztuka, detektyw pozytywka kaktusa pozbyć się nie może. Innymi słowy, nie może też utyć. – Mógłby pan zatrudnić jakieś dziecko? – wykrztusił Dominik. Detektyw Pozytywka przyjrzał się uważnie zaczerwienionemu chłopcu. Doskonale wiedział, co chodzi mu po głowie. Przygoda, sytuacje jak z filmu, podziw kolegów, a może i koleżanek. Tak Dominik wyobraża sobie życie detektywa. Tymczasem detektyw Pozytywka... Zamiast fascynujących pościgów za złoczyńcami, częściej doświadcza nudnego szukania psów, kotów czy zbiegłych papug. A najczęściej to szuka kolejnego zlecenia. Odrobiłeś lekcję? Pan Mietek nie mógł powstrzymać się od złośliwości. Nic nie było zadane, sapnął Dominik. Czyżby? Nie wiadomo, do czego doprowadziłby ten dialog, gdyby na podwórzu nie pojawili się nagle martwiak i jego wspólnik. Pan Mietek miał rację. Nowy nie wzbudzał zaufania. Ponure spojrzenie, niebieska kropka przy oku, pomięty dres. Nikt nie chciałby spotkać takiego typa w pustym przejściu podziemnym. Martiak szepnął coś nowemu na ucho, a potem obaj ryknęli głośnym śmiechem. Ruszyli w stronę bramy, rzucając detektywowi Pozytywce ironiczne spojrzenia. — Jak go nazwiemy? — szepnął Dominik. — Może zmarlak? — Dlaczego zmarlak? — zdziwił się pan Mietek. — Żeby pasowało do martwiaka — wyjaśnił Dominik. — A może lepiej trupek? — Trupek? — wykrztusił detektyw Pozytywka. — Też pasuje do martwiaka — tłumaczył Dominik. — No i on wygląda jak... Rzeczywiście, Dominik nie musiał kończyć. Nowy nie wyglądał zbyt świeżo. Ale żeby od razu trupek? Wystarczy nowy, powiedział detektyw Pozytywka. Nie powinniśmy od razu nastawiać się do niego negatywnie. Może to sympatyczny gość? Sympatyczny gość. W ciągu najbliższego tygodnia kilkakrotnie doprowadził spokojnego zwykle pana Mietka do stanu wrzenia. Po pierwsze wszędzie rozrzucał niedopałki. Po drugie miał zwyczaj pluć wokół siebie z częstotliwością siedemnastu splunięć na minutę. Poza tym przylepiał gdzie tylko się da przerzutą gumę. Do poręczy przy schodach, do tablicy ogłoszeń, do parapetu. Po czwarte stoi całymi dniami w bramie i się gapi, opowiadał poirytowany pan Mietek. Przejść obok nie można spokojnie. — Na pana się gapi? — zapytał detektyw Pozytywka. — Na mnie też — potwierdził pan Mietek. — Ale przede wszystkim na ulicę. Nie wiem, co tam jest takiego ciekawego. Detektyw Pozytywka także nie wiedział. Intuicja podpowiadała mu jednak, że należy być czujnym. Od kilku dni starał się zrozumieć, jak to jest, że martwiak, który jeszcze niedawno, podobnie zresztą jak detektyw Pozytywka, narzekał na brak zajęć, teraz ma ich na tyle dużo, że aż musiał się postarać o wspólnika. Dziwne. Trzeba sprawdzić, co on obserwuje na tej ulicy, zdecydował detektyw Pozytywka. Akurat ta zagadka okazała się dość łatwa do rozwiązania. Nowy obserwował sklep z płytami. Wiedziałem, że to podejrzany ptaszek, krzyknął podekscytowany Dominik. Szykuje się skok. Szkoda, że nie na bank, ale. Detektyw pozytywka nie umiał wykrzesać z siebie choćby i połowy optymizmu, który miał w sobie Dominik. Szczerze mówiąc, w ogóle nie umiał wykrzesać z siebie optymizmu. Wolałby, żeby nowy stał w bramie z nudów, a nie planując skok na sklep z płytami. A zresztą, może ten skok. To tylko wymysł rozgorączkowanej wyobraźni Dominika. A gdybym go delikatnie wypytał, zaproponował pan Mietek. W końcu ciągle kręcę się po podwórzu, więc to chyba będzie normalne, że do siebie zagadamy, tak czy nie. Może i tak, mruknął bez przekonania detektyw Pozytywka. Jakoś nie wierzył w aktorskie talenty pana Mietka. Niesłusznie, jak pokazał następny dzień. Pan Mietek nie tylko zagadał, ale wręcz zaprzyjaźnił się z podpierającym bramę wspólnikiem martwiaka. To w gruncie rzeczy porządny facet, opowiadał wieczorem detektywowi Pozytywce. Może trochę za dużo pali, ale kto z nas jest bez wad? Detektyw Pozytywka nie umiał odpowiedzieć na to pytanie. Przysłuchujący się rozmowie Dominik także. Niedawno wrócił do Polski, kontynuował pan Mietek. Do tej pory mieszkał w Austrii, w Wiedniu. Podobno miał tam sklep z płytami. Mówi, że jak się trochę odkuje, umarł... Od... od co? Nie wytrzymał Dominik. Odkuje. Pan Mietek zaczerwienił się trochę. Czyli jak zarobi trochę pieniędzy, to może i w Polsce otworzy taki sklep. A teraz tak tylko sobie patrzy na drugą stronę ulicy z sentymentem. — Nie wygląda mi na wielbiciela muzyki — mruknął detektyw Pozytywka. — Pan też nie wygląda na detektywa — żachnął się pan Mietek. — Ani ja na dozorce, tak czy nie? Detektyw Pozytywka zerknął na trzymaną przez pana Mietka miotłę. Nie odezwał się jednak ani słowem. Następnego dnia, wchodząc do bramy, ukłonił się na widok nowego i jak gdyby nigdy nic powiedział Guten tak." Nowy wybałuszył oczy i burknął coś w odpowiedzi. Przepraszam, że zawracam głowę, zaczął detektyw Pozytywka, ale mh, być może mógłby mi pan pomóc. E? wykrztusił Nowy. Mój elektryczny czajnik chyba jest zepsuty, mówił detektyw Pozytywka. Albo nie umiem go właściwie obsługiwać. Wprawdzie mam instrukcję, ale niestety, po niemiecku a ja po niemiecku potrafię co najwyżej przywitać się. Pan rozumie. Nowy splunął na znak, że rozumie. Gdyby pan zechciał rzucić okiem na tę instrukcję, detektyw Pozytywka uśmiechnął się do przewracającego oczami Nowego. Byłbym panu ogromnie zobowiązany. Ja sam, nawet ze słownikiem, nie dam sobie rady, a wiem, że pan ostatnie lata spędził za granicą. Ale nie w Niemcach, przerwał Nowy. W Niemczech poprawił odruchowo detektyw Pozytywka. Właśnie, potwierdził Nowy. Po niemiecku nie umiem. O, przepraszam, musiałem źle zrozumieć, bąknął detektyw Pozytywka. A gdzie pan był? W Austrii, powiedział Nowy, spluwając detektywowi pod nogi. Po austriacku mogę panu tłumaczyć, co pan zechcesz, ale niemiecki pan wybaczy. Dla mnie za trudny. — A, w takim razie przepraszam — wymamrotał detektyw Pozytywka, ukłonił się i ruszył w stronę wyglądającego z klatki pana Mietka. — I co? — pan dozorca nie umiał pohamować ciekawości. — Alarm — odpowiedział detektyw Pozytywka. — Dał pan się nabrać na ten pobyt w Austrii. — Nabrać, no wie pan — krzyknął z oburzeniem pan Mietek. Ale detektyw Pozytywka miał nosa, przeczuwając, że nowy kręci. Coś mu mówiło, że następne dni, mimo panoszącej się zimy, będą gorące. Detektyw Pozytywka po rozmowie z nowym nabrał pewności, że ten kręci. Ciekawe dlaczego?